Witajcie serdecznie, drodzy bracia i siostry. Bardzo, bardzo cieszę się, że mogę tu być wśród Was. Wiele dobrego w Waszym zboże słyszałem i dziękuję za wszelkie wsparcie, jakie okazywaliście właśnie głosowi prześladowanych chrześcijan. Tutaj mam takie broszurki na nasz temat, które w takiej zwięzłej formie mówią więcej o tym, co robimy, jakie są formy naszej działalności. Ja zostawię tam na stoliku, jeśli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś więcej. W takiej zwięzłej formie to te broszurki służą temu celowi. Można oczywiście też korzystać z naszej strony internetowej. Widzę, że biuletyny docierają do Was, więc też z tych biuletynów można korzystać. Ta, ta służba w Polsce istnieje od kilku lat, natomiast na świecie od kilkudziesięciu, od lat 60. My działamy w ramach takiej międzynarodowej organizacji The Voice of the Martyrs, czyli po polsku Głos Męczenników. Ona została założona przez pastora Richarda Wurbranta, który 14 lat spędził w więzieniu w Rumunii, komunistycznym więzieniu w Rumunii. Kiedy się wydostał z tego więzienia i z Rumunii, został wykupiony, zaczął po wolnym świecie wówczas jeździć i mówić o tym, co dzieje się w krajach komunistycznych i to tak wielu ludzi pobudziło do, do tego, żeby coś z tym zrobić, żeby pomóc prześladowanym chrześcijanom, że w wielu krajach na świecie powstały misje, które wtedy głównie niosły pomoc do Europy Wschodniej. A obecnie Europa Wschodnia jest wolna i tutaj na tym terenie powstają misje, które już zachęcają do tego, by nieść pomoc w innych krajach. A prześladowania... Prześladowania obecnie obejmują bardzo obszerne tereny na świecie, około 50 krajów, to jest prawie cała Azja, właściwie cała Afryka Północna, oprócz tego takie kraje jak Kolumbia, duże tereny Kolumbii, także jest Kuba wciąż. Także szacuje się, że na terenach objętych prześladowaniami mieszka 250 milionów wyznawców Chrystusa. Tu mówimy szeroko, prawda, Bo Czyli co ósmy, człowiek przyznający się do jakiejś formy wiary chrześcijańskiej mieszka obecnie w kraju, w którym panują prześladowania. I to nie takie, że ktoś się na nas krzywo popatrzy, tylko prześladowania, w których można utracić swoje mienie, można utracić zdrowie, można utracić wolność, a nawet życie. Prześladowania, w których na każdym kroku stawiane są przeszkody w głoszeniu Ewangelii. Także zakres, zakres prześladowania jest bardzo duży. Potrzeby są ogromne. Prześladowania niestety nasilają się. Przybywa krajów, w których chrześcijanie są prześladowani, a często w tych, gdzie już są prześladowani, te prześladowania się intensyfikują. Także niestety pracy, służby w tym zakresie nie brakuje i w najbliższym czasie nie wydaje się, żeby mogło się to poprawić. Jest takie słowo w Biblii, które mówi, że wszyscy, będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Myślę, że te czasy nadchodzą, gdzie niewykluczone, że nie będzie takiego kraju, który będziemy nazwali, nazwali w pełni wolnym. Na razie jest tak, że prześladowania są w jednym rejonie świata, w innym jest spokój i chrześcijanie z krajów, gdzie jest wolność, mogą pomóc tym, gdzie toczą się prześladowania. Natomiast jest proroctwo w Biblii, które mówi o tym bardzo wyraźnie, że nadejdzie taki czas, iż nie będzie takiego kraju, który będzie można nazwać wolnym, gdzie będzie wolność religijna. Dlatego też ważne jest to, byśmy wykorzystywali ten czas, który mamy teraz. Jezus powiedział, że nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jeżeli mamy dzień, chodzi o odrobinę dnia, może się zmierzcha, może dopiero świta, może jest zachmurzony. Musimy ten dzień wykorzystać, aby Ewangelię głosić, aby żyć dla Jezusa i aby wspierać tych, którzy są w rejonach naszej planety, na których zaległa już ciemność. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć więcej szczegółów, to tak jak powiedziałem, zachęcam do korzystania z naszych materiałów. Możemy porozmawiać jeszcze po nabożeństwie. Ja będę w czasie mojej usługi słowem też nawiązywał do prześladowań, natomiast jeśli chodzi o różne konkretne przypadki, to najlepiej korzystać z materiałów, które na bieżąco udostępniamy. Pan w naszym kraju otworzył bardzo wiele drzwi dla naszej służby, jestem tym zadziwiony, bo do niejednej służby w swoim życiu przykładałem ręki, ale ta widać w ogóle leży jakoś wyjątkowo na sercu, prześladowany lud Boży leży mu mocno na sercu i naprawdę otworzył bardzo wiele drzwi dla nas, nawet powstał parlamentarny zespół do spraw przeciwdziałania prześladowaniom i dyskryminacji chrześcijan na świecie. To jest zespół składający się z przedstawicieli wszystkich ugrupowań parlamentarnych w naszym kraju i my jako stowarzyszenie bierzemy czynny udział w pracach tego zespołu. Bierzemy, kilkakrotnie już byłem też w Sejmie na różnych spotkaniach z przedstawicielami władz krajów, gdzie są prześladowania. W ten piątek odbyło się spotkanie z ambasadorem Iranu, na którym nie mogłem być, ale byliśmy reprezentowani pośrednio. Będzie spotkanie z ambasadorem w Turcji, z Turcji, na którym już będę. Było spotkanie z parlamentarzystami z Pakistanu, w którym uczestniczyłem. I wszystko to służy temu, żeby, żeby również od tej strony pomóc prześladowanym chrześcijanom, bo czasami, dokładnie tak jak w czasach Nowego Testamentu, władza świecka może... Wyratować chrześcijan. Ma takie narzędzia. Wszelka władza pochodzi od Boga. I wiemy, że apostoł Paweł został uratowany przed linczem w Jerozolimie przez rzymskie wojsko. I dzięki temu mógł kontynuować swoją służbę. Prawdopodobnie, gdyby nie to rzymskie wojsko, apostoł Paweł śmierć męczeńską poniósłby już w Jerozolimie. wszystko Na to się zanosiło. Zanosiło się po prostu na lincz. Także i, i, i tą drogą staramy się wspierać prześladowanych chrześcijan, a zarazem jest to też wspaniała okazja, żeby z rządzącymi naszym krajem nawiązać kontakt i żeby też dla nich być świadectwem. Bo świadectwo prześladowanego Kościoła jest bardzo potężne, także módlcie się również o ten aspekt naszej służby, o, o tych posłów, senatorów, którzy są w tym zespole, też o najbliższe wybory, żeby właściwi ludzie zostali wybrani. Ci, którzy będą kontynuować, kontynuować to dzieło, a jest, a jest to ważne. Jeśli śledzicie informacje, jakie zamieszczamy, to, to wiecie, że w Iranie jest pastor Josef Nadarkani, który został skazany na śmierć. I właśnie to spotkanie w ambasadzie Iranu w ten piątek odbyło się dlatego, że przewodniczący tego zespołu parlamentarnego wystosował pismo w sprawie tego pastora. Choć sam jest katolikiem, on w sprawie tego pastora wystosował pismo, basując głównie na naszych materiałach, z zapytaniem, co się dzieje z wyjaśnieniem tej sytuacji? I ambasador Iranu zareagował bardzo szybko, zaprosił na, na to spotkanie. i yy, yy, yy, yy, yy, Byli tam przedstawiciele organizacji katolickiej pomoc kościołowi w potrzebie i, i przewodniczący, yy, przewodniczący zespołu parlamentarnego. Yy, my nie mogliśmy tam dotrzeć, ale oni razem rep, yy, reprezentowali tam prześladowanych chrześcijan i. W Iranie właściwie głównie są protestanci prześladowani. i To, co jest niezwykłe, że katolicy w Polsce starają się pomóc protestantom w Iranie. I zapewnienie, zapewnienie otrzymaliśmy od ambasadora Iranu, że ta sprawa zostanie niezwłocznie przekazana prezydentowi Iranu. Otrzymaliśmy zapewnienie, że są szukane możliwości prawne, żeby uwolnić pastora Nadarkaniego. I że, i że władze Iranu zajmą się tą sprawą. Jak to jest ważne? Ważne to jest ogromnie, ponieważ yy, tak, sytuacje takie jak w przypadku pastora Nadarkaniego to jest taka jakby gra ze strony prześladowców. Oni wydają wyrok śmierci za to, że odszedł, porzucił islam i czekają na reakcję. Jeżeli nie byłoby żadnych reakcji, jeżeli reakcje byłyby tylko takie nieznaczne, jeżeli nie włączyłyby się w to rządy różnych krajów, a pamiętajmy, że Polska teraz ma prezydencję w Unii Europejskiej i nie jesteśmy już jakimś zaściankowym krajem, więc jeżeli polski Sejm oficjalnie wystosuje pismo do władz Iranu, to Iran musi to wziąć pod uwagę, bo to jest w pewnym sensie tak jakby Unia Europejska. I, i jest bardzo duża szansa, że teraz pastor Nadarkani wyjdzie z więzienia, będzie mógł kontynuować swoją służbę, wróci do swojej żony i dwójki dzieci i władze Iranu nie będą tak skore, żeby następnych pastorów, następnych ewangelistów aresztować i żeby wydawać tak drakońskie wyroki. Także to są wszystko ogromnie ogromnie ważne sprawy. Staramy się korzystać z wielu różnych dojść do tego, żeby żeby pomóc naszym prześladowanym braciom i siostrom. Jak widzicie już się rozgadałem i mógłbym mówić tak długo o tej służbie. Jeszcze dwa słowa o zboże. Jestem też pastorem zboru zielonoświątkowego Wspólnoty Ewangelii w Skoczowie. Ten zbór założyliśmy z grupą braci i sióstr w zeszłym roku. To jest, jesteście tu przy północnej granicy, my przy samej południowej. Także spinamy klamrą nasz kraj. Nasz zbór obecnie jest tak podobnej, podobnej wielkości jak wasz. Także czuję się tutaj bardzo dobrze, bo przypomina mi to nasz zbór. Zeskoczowa i chciałem od, od naszych braci i przekazać Wam serdeczne pozdrowienia. I jeszcze zanim przejdę już stricte do Słowa Bożego, chciałem prosić, abyśmy wszyscy modlili się w pewnej sprawie od jednego z braci ze zborów w Ustroniu. Otrzymałem wczoraj SMS-a i może przeczytam go. Jest to taka bardzo no, dramatyczna prośba o modlitwę o uzdrowienie. Bardzo proszę o gorącą modlitwę podczas jutrzejszego nabożeństwa o uzdrowienie kilkumiesięcznego dzieciątka w łonie Elżbiety, czyli nienarodzonego, tak? To jest dziecko w łonie matki. Siostry mojej żony, czyli tu jest, to jest bliska rodzina tego brata, ma m.in. wodogłowie, rozczep kręgosłupa i przesunięty mózg. Jutro będą w naszym zborze i będziemy się modlić za nich. Dołączcie do nas, nad dzieckiem jest wyrok aborcji i tylko uzdrowienie może je uratować. Także widzimy, jak bardzo dramatyczna jest to sytuacja, jak żarliwa prośba. Biblia mówi o tym wyraźnie, że Pan kształtuje dzieci w łonie matki. Pan ma moc, żeby to dziecko właściwie ukształtować, żeby wszystko to, co jest nie w porządku, teraz tam uzdrowić i zmienić. I żeby to dziecko mogło się urodzić i żeby to dziecko mogło być zdrowe na Jego chwałę. Dlatego... Proponuję, żebyśmy teraz zanieśli nasze modlitwy do, do naszego Pana i poprosili o uzdrowienie tego dziecka i o to, żeby swoją chwałą zakrył całą tą sytuację i odmienił to wszystko. Drogi Ojcze, przychodzimy przed Ciebie i prosimy Cię o, o to małe dziecko, które Ty powołałeś do życia, Panie, w łonie swojej matki. I z powodu tego, że grzech wszedł na świat. Weszły też choroby, weszły też nieszczęścia. Ale Ty przyszedłeś na ten świat, Panie, po to, żeby odkupić, po to, żeby wybawić i uzdrowić. I gdy byłeś na tej ziemi, Panie, Ty zbawiałeś, Ty uzdrawiałeś ludzi, którzy przychodzili do Ciebie. I dlatego dzisiaj prosimy Cię, Panie, o, o to dziecko w łonie Elżbiety, szwagierki naszego brata w Chrystusie. Ty widzisz, że jako kolejny zbór włączamy się, Panie, w tą modlitwę o uzdrowienie tego dziecka, Panie. I prosimy Cię o to, abyś Ty dotknął się jego mózgu i umieścił ten mózg we właściwym miejscu, tam, gdzie zamierzyłeś przed założeniem świata, gdy stwarzałeś człowieka, gdy planowałeś to, jaki będzie człowiek. Prosimy Cię, aby ten mózg znalazł się we właściwym miejscu, aby znikło wodogłowie, aby znikł ten rozszczep kręgosłupa i wszystkie inne rzeczy, które są wadami tego dziecka. Prosimy Cię, aby ono mogło się urodzić zdrowe, aby oddało Tobie chwałę i aby kiedyś przyszło do tego zboru i złożyło świadectwo. To ja jestem tym dzieckiem, o które modliliście się 20 lat temu, a teraz jestem misjonarzem, teraz służę Bogu, teraz głoszę Ewangelię. Prosimy Cię o to, Panie. Prosimy Cię, abyś Ty dokonał tego cudu, abyś dokonał tej przemiany i poprzez to uzdrowienie dotknął się serc wielu ludzi, aby wielu innych się nawróciło, aby nawrócił się personel medyczny. Jeśli rodzice są nienawróceni, aby oni się nawrócili, jeśli dziadkowie są, babcie nienawrócone, wujkowie, ciocie, kuzyni, ktokolwiek Panie, abyś Ty dotknął się ich i aby zostali uzdrowieni. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Panie. Bądź uwielbiony i wywyższony w tej sytuacji. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy teraz Ewangelię Mateusza, rozdział 10. Dzisiejsza usługa będzie związana z tematem prześladowań, z tym... Yy co Biblia mówi na temat prześladowań, jak my możemy się do tego odnieść. Będziemy mówić o tym, co jest siłą Kościoła prześladowanego, czego możemy się od tego Kościoła nauczyć, co jest nadzieją tego Kościoła. Kiedyś przeczytałem takie zdanie, które mnie poruszyło i myślę, że jest ono jak najbardziej słuszne. Nowy Testament został napisany przez Prześladowanych chrześcijan do prześladowanych chrześcijan. I, I tylko w tym kontekście należy go odczytywać. I tak rzeczywiście jest. Jan, Paweł, Piotr, autorzy Nowego Testamentu byli prześladowani. Wiele listów ma bezpośrednie odniesienie do prześladowań. Były pisane z więzień. Dzieje apostolskie to dzieje Kościoła, który jest który jest prześladowany. Ostatnie rozdziały Dziejów Apostolskich to właściwie Gehenna Pawła wleczonego po sądach. Piotr swoje listy poświęca właśnie głównie tematowi prześladowań. Jan, gdy pisze Księga Apokalipsy, jest zesłany z powodu prześladowań na wyspę Patmos. Ewangelie mówią o naszym Panu, który był prześladowany. Już jako nowonarodzone dziecko cudem uniknął, dosłownie cudem uniknął śmierci. Tak? Bóg dokonał cudu, żeby uratować swojego syna, będącego niemowlęciem, noworodkiem przed mieczem Heroda. I dlatego tak ważne jest, byśmy mieli tę świadomość. W czasach, w których tak popularna jest teologia sukcesu, musimy na nowo odczytać Nowy Testament takim, jakim on jest, a jest to przesłanie napisane przez prześladowanych chrześcijan do prześladowanych chrześcijan. To są ludzie, którzy często uciekali przed prześladowcami do, po to, żeby móc usługiwać w innym miejscu, tak jak Paweł, który został spuszczony w koszu przez mur w Damaszku, tak jak Paweł w wielu innych miejscach, gdy z jednego miasta do drugiego się przemieszczał i tak naprawdę rytm jego pracy misyjnej wyznaczali prześladowcy. W momencie, kiedy się pojawiali, wzniecali jakieś rozruchy, Paweł musiał opuszczać dany teren, aby uratować własne życie, aby mógł kontynuować swoją służbę. Ten wzór widać też w życiu Jezusa, gdy wielokrotnie On uchodził z ręki rozwścieczonych tłumów, bo nie nadeszła jeszcze Jego godzina. Tak naprawdę cały Nowy Testament należy w tym kontekście rozpatrywać. To był punkt odniesienia Apostołów. Punktem odniesienia apostołów nie było to, że Abraham był bogatym człowiekiem, choć był. I choć bogactwo samo w sobie nie jest niczym złym. Punktem odniesienia apostołów był krzyż Jezusa Chrystusa. Było ówczesne krzesło elektryczne, ówczesna szubienica, na którym w pohańbieniu, potraktowany jak zwykły kryminalista, umarł ich Pan. Ich punktem odniesienia były kamienie, które zabiły Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła, jakim wiemy. To był ich punkt odniesienia. Punktem odniesienia były rzemienie żołnierzy rzymskiej, które rozcięły skórę na plecach Pawła i Sylasa, gdy zostali ubiczowani. To był ich punkt odniesienia. To było ich chrześcijaństwo. Nie znali innego szli za Panem, który został zamęczony na śmierć, na krzyżu i gdy wzywali do nawrócenia, gdy wzywali do przyłączenia się do Kościoła, to wzywali do przyłączenia się do Kościoła, który jest prześladowany, który nie jest popularny. I w tych warunkach powstał Nowy Testament. W XX wieku, i to przekłada się na wiek XXI, prześladowania przyjęły skalę nieznaną wcześniej. Więcej ludzi, więcej chrześcijan oddało życie z powodu wiary w Chrystusa przez ostatnie 100 lat niż przez całą wcześniejszą historię Kościoła. Dlatego też Nowy Testament jest wciąż aktualny i w tym kontekście należy go odczytywać. Nie możemy dawać ludziom niewłaściwych obietnic, niewłaściwej nadziei. Chrześcijaństwo to nie jest droga przez ten świat usłana różami. I w Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, wersecie 16, gdy Jezus wysyłał swoich apostołów na taką misję treningową, to jest to, to pierwsze wysłanie dwunastu apostołów, tak, jeszcze na teren Izraela, oni są jeszcze z Nim. I wysyła ich dwójkami, zleca im głoszenie Ewangelii, obdarza ich mocą, po czym mówi w wersecie 16, oto ja posyłam was jak owce między wilki. Myślę, że podobnie jak apostołowie dobrze wiemy, co to jest owca i dobrze wiemy, co to jest wilk. Oni pewnie wiedzieli jeszcze lepiej, bo dzikich zwierząt było wtedy o wiele więcej. Pasterze wszędzie wypasali swoje owce. Na pewno nie jeden raz słyszeli o pasterzach, którzy walczyli z dzikimi zwierzętami. Czytali w Starym Testamencie o Dawidzie, który walczył z niedźwiedziem, z lwem. Jezus mówi tutaj do apostołów te znamienne słowa. Ja... Jako wasz Pan całkiem świadomie posyłam was jak bezbronne owce pomiędzy drapieżne wilki. W pewnym sensie czynię coś, co można byłoby uznać za akt skrajnej nieodpowiedzialności. Wysyłam was na pewną śmierć. Bo czego owca może spodziewać się między drapieżnymi wilkami? Tylko tego, że te wilki rzucą się na nią i ją pożrą. Niemniej jednak takiego obrazu użył Jezus. Zastanawiam się, w wielu szkołach biblijnych dzisiaj w ten sposób przygotowuje się misjonarz i mówi się im, pójdziecie jak owce między wilki. Czasami wydaje nam się, że prześladowania są gdzieś daleko ale w ostatnich latach setki misjonarzy z krajów tak zwanych wolnych zostało zamordowanych tylko dlatego, że głosili Ewangelię w kraju, gdzie to jest zakazane. Zostali zabici, byli torturowani, zostali aresztowani. W 1999 roku Graham Staines, australijski misjonarz w Orysie, w Indiach, został żywcem, spalony razem ze swoimi dwoma małymi synami. Bojownicy hinduscy otoczyli jego Jeep, w którym spał, podpalili go i nie pozwolili im opuścić samochodu. Jezus posłał swoich apostołów, Jezus posłał swój kościół jak owce między wilki. Wrócimy jeszcze do tego obrazu, ale teraz otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 15, werset 20. To kolejna obietnica Jezusa. którą często wolelibyśmy jakoś ominąć. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Bardzo proste zdanie logiczne, bardzo proste zdanie wynikowe. Jeśli spełniony jest warunek A, spełniony będzie warunek B. I musimy sobie zadać pytanie, czy Jezus był prześladowany? Czy był prześladowany na wszelkie możliwe sposoby? Czy kłamano na Jego temat? Czy wyśmiewano się z Niego? Czy oskarżano Go o najróżniejsze rzeczy? Fałszywie oczywiście. Czy mówiono, że jest opętany przez demona, że jest obłąkany? Czy został opuszczony przez wszystkich? Czy przyjaciele go porzucili? Czy przyjaciele wyparli się, że go znają? Czy został zdradzony? Czy został opluty? Czy wyrywano mu włosy z brody? Czy został pobity? Czy został ubiczowany? Czy został zamęczony na śmierć? I zmarł w pohańbieniu. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. I te słowa odbiły się echem poprzez całą historię Kościoła. Do dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa jest prześladowany. Bo, pa, bo uczeń nie jest większy od Pana. Dalej, w drugim liście do tym, Tymoteusza, w rozdziale trzecim, w wersecie dwunastym, znowu, znowu widać wyraźnie ten kontekst, ten punkt, punkt odniesienia, jaki mieli autorzy Nowego Testamentu, gdy go pisali. Apostoł Paweł pisze tutaj do Tymoteusza, jak wiemy, jest to już jego drugie uwięzienie w Rzymie, tym razem nie spodziewa się już uwolnienia, za chwilę mówi, bieg, u, bieg ukończyłem. To jest wspaniała wiara. On jeszcze nie ukończył biegu, a już mu już ukończył. I w wersecie dwunastym w rozdziale trzecim pisze tak. Tak jest. Wszyscy, zwróćcie uwagę na to słowo, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Jeżeli naprawdę chce iść za Jezusem Chrystusem na tej ziemi, jeżeli poważnie traktuje Jego Słowo, jeżeli chce być pełny Jego Ducha i być prowadzonym przez tego Ducha, to choć jako zielonoświątkowcy cieszymy się z darów Ducha Świętego, to jednak musimy pamiętać o tym, że gdy Jezus w Wieczerniku przed ukrzyżowaniem mówił im o zesłaniu Ducha Świętego, to powiedział przede wszystkim o tym, że ten duch, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Będzie mówił światu coś, czego ten świat nie będzie chciał słyszeć. I wcześniej w rozdziale siódmym Ewangelii Jana, w 7, siódmym, gdy Jezus rozmawiał ze swoimi braćmi, powiedział do nich tak. Świat nie może Was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny Jego są złe. I drodzy przyjaciele, to jest główna przyczyna prześladowań Kościoła Jezusa Chrystusa na świecie. Kościół Jezusa Chrystusa w dniu pięćdziesiątnicy został napełniony Duchem Świętym nie przede wszystkim po to, by mówić językami, choć jest to piękny dar od Boga, ale został napełniony Duchem Świętym przede wszystkim. Po to, by podobnie jak Jezus świadczyć, że ten świat idzie w złym kierunku, że ten świat to nie w grzechu, że ten świat tkwi w złem. I że jedyną nadzieją dla tego świata jest nawrócenie się do Pana Panów i Króla Królów, do Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie Ewangelia. Ewangelia, która staje w poprzek wszystkiemu, co ten świat mówi, co ten świat głosi. I stwierdza jasno, nie tędy droga. Idziecie szeroką drogą, która wiedzie na zatracenie, a tu jest wąska brama i, i wąska droga. I dlatego właśnie pierwszy kościół, ten kościół nowotestamentowy był prześladowany, dlatego Jezus był prześladowany. Bo przyszedł na ten świat i powiedział, nie tędy droga. Dlatego właśnie Jan Chrzciciel został Ścięty, bo przeciwstawił się Herodowi, bo powiedział mu, nie tędy droga, kolego. Nie możesz tak postępować. Nie możesz zabrać żony swojego brata i uważać, że wszystko jest w porządku. I za to został ścięty. Właśnie za to został ścięty. Jezus zamiast próbować się dogadać z faryzeuszami w rozdziale 23 wygłosił takie kazanie, które pieczętowało jego los. Nazwał ich plemieniem żmijowym. I prześladowania przychodzą zawsze ze strony tych, z którymi Ewangelia wchodzi w konflikt. Konfrontuje ich z prawdą. Bardzo często są to ludzie religijni, wyznawcy różnych religii, ale często też nominalni wyznawcy religii jedynego prawdziwego Boga, tak jak w Starym Testamencie, tak jak w czasach Jezusa byli to wyznawcy judaizmu, oni byli głównymi prześladowcami. Jezus przyszedł nie po to, żeby sądzić świat, ale po to, by świat zbawić. Ale najpierw musiał temu światu powiedzieć, że statek o nazwie ludzkość się rozbił, tonie i wszystko, co ten świat robi, wszystkie tratwy, jakie sklecił, niezależnie od tego, jak je nazwał, na nic się nie zdadzą. Świat płynie w niewłaściwym kierunku, rekiny nadpływają i za chwilę wszyscy zginą. Jedynym ratunkiem jest statek ratowniczy o nazwie Jezus Chrystus. I z tą samą misją, w tym samym duchu posłał swój Kościół. I dlatego Kościół od samego początku zderzył się z tą duchową rzeczywistością, z rzeczywistością ciemności. I spotkał się ze sprzeciwem. Czyli poczytamy uważnie Ewangelię, poczytamy uważnie dzieje apostolskie, to zobaczymy, że gdziekolwiek Kościół Jezusa Chrystusa się pojawił, spotykał się ze sprzeciwem. Bo wchodził w konflikt z ustalonymi układami, ze strefami interesów. Zawsze gdzieś ktoś tracił na tym, że ludzie się nawracali do Jezusa Chrystusa i ten ktoś wstrzynał prześladowania. To mógł być złotnik w Efezie, to mógł być ktokolwiek mogła być strefa biznesu. Dzisiaj to jest mafia, to są narkotyki. To też jest miejsce, z którego przychodzą prześladowania. To mogą być władze polityczne, jak w Korei Północnej. To, to mogą być władze religijne, tak jak w wielu krajach islamskich. Ale zawsze te władze, te siły, Czują się zagrożone przez moc Ewangelii, która jest mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I z taką właśnie misją Jezus posłał Kościół. Jezus posyła nas. Jak owce między wilki. I te owce nie mają ukrywać tego, że są owcami. Nie mają ukrywać tego, że różnią się od wilków. Co więcej, mają nakłaniać te wilki, by zamieniły się w owce. I to jest ten kontekst, to jest ten obraz. Wilku, nawróć się i zostań owcą pośród pozostałych wilków. I wielu wilków się nawraca. Obecnie w takich krajach jak Indie, w wielu krajach islamskich są dawni prześladowcy, którzy podobnie jak apostoł Paweł, nawrócili się i teraz żarliwie głoszą Ewangelię, którą wcześniej zwalczali. Ale to jest nasza misja. To jest nasza misja i w wielu krajach na świecie Nasi bracia i siostry są właśnie na linii frontu. Można by powiedzieć tam, gdzie te sfory wilków rzucają się już na owce. W naszym przypadku one może gdzieś z daleka tak krążą. Może czasami jakiś podbiegnie, zawyje, trochę straszy. Ale to wszystko. Ale są miejsca na tej ziemi, gdzie te sfory wilków rzucają się na dzieci Boże. I dlatego tak ważne jest, byśmy mieli cały czas głęboką świadomość, że jesteśmy z tej samej owczarni. Że te owce są z tego samego stara, co my. Biblia mówi bardzo wyraźnie, po czym można poznać, że jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. Nie po tym, do jakiego kościoła chodzimy. Nie po tym, jaką formę pobożności wyznajemy. Nie po tym, jak często czytamy Biblii, jak długie są nasze modlitwy. Wcale nie po tym. Biblia wyraźnie mówi, że jeśli jeden członek ciała Jezusa Chrystusa cierpi, wszystkie inne cierpią razem z Nim. Co to znaczy, że jeżeli gdzieś jakiemuś chrześcijaninowi dzieje się źle, to ja to odczuwam w swoim duchu. Ja się tym przejmuję. Coś drga w moim sercu. Nie mogę przejść koło tego obojętnie. To może być ktoś z mojego zboru, to może ktoś być z innego zboru, z innej denominacji, z innego kościoła, z innego kraju, ale jeśli o... słyszę o tym, to coś drga w moim sercu. Utożsamiam się z tym. Bo jestem pełen tego samego ducha. Boża miłość jest rozdana w moim sercu. A jeśli cierpią miliony członków, to jakżeż możemy pozostać obojętni? Jakżeż możemy odwrócić nasz wzrok i powiedzieć, to jest ich sprawa, a nie nasza? W Ewangelii Mateusza w rozdziale 25, gdy Jezus opisuje swoje przyjście i to, jak zasiądzie na tronie chwały i jak będzie rozdzielał owce od kozłów. Nie posługuje się żadnym religijnym obrazem, żeby wykazać różnicę między owcami i kozłami. Znacie dobrze ten tekst. Nie, nie wymienia czytania Biblii, nie wymienia modlitwy, nie wymienia chodzenia do kościoła, ale o czym mówi? Jak byłem głodny, to mnie nakarmiliście? Jak byłem sprawniony, to mnie napoiliście. Jak byłem chory, to mnie odwiedziliście tam, gdzie byłem. Jak byłem w więzieniu, to mnie odwiedziliście. Jak byłem nagi, to mnie przyodzialiście. Praktyczne przełożenie. Praktyczny aspekt chrześcijaństwa, praktyczny aspekt Bożej miłości, która nie jest bierna, która nie zamyka się nigdy w swoim świecie, która jest otwarta, która przelewa się, która dociera do innych która myśli o innych, która żyje dla innych, bo ta właśnie miłość spowodowała, że Syn Boży opuścił tron w niebie i przyszedł na tej ziemię do nas, aby nas zbawić, aby nas wydostać z naszego grzechu, z, te, z tego grząskiego błota, w którym coraz bardziej grzęźliśmy, tonęliśmy. I taka jest właśnie Boża miłość. I w liście do hebrajczyków w rozdziale 13, w wersecie 3 znajduje się motto naszej misji. Ona jest w każdym naszym biletynie. Nic dziwnego, że mamy takie motto, skoro założyciel naszej misji spędził 14 lat w więzieniu, nie widział wtedy swojej żony, swojego syna, ani razu. Gdy poszedł pierwszy raz do więzienia, jego syn miał 9 lat, a gdy wyszedł, był już dorosłym mężczyzną. W swoich książkach opisuje, jak czasami przy wpływie desperacji rzucał się do drzwi izolatki, w której był trzymany, walił pięściami drzwi więzienne i krzyczał z głębi rozdartego serca oddajcie mi mojego syna, oddajcie mi mojego syna. I Bóg położył mu na sercu właśnie ten tekst. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. I chodzi to oczywiście o chrześcijan więzionych za wiarę. Ale te słowa mają niezwykłe, niezwykłe znaczenie. Po pierwsze, nie jest to jakieś wyjątkowe przykazanie. Jeżeli byśmy popatrzyli na kontekst, to zobaczymy, że wcześniej Paweł pisze o miłości braterskiej, która ma trwać, potem wymienia po prostu... Podejrzewam, że to Paweł napisał, ale powiedzmy autor listu do hebrajczyków. I tu widzimy znowu ten kontekst, kontekst prześladowań. Zupełnie inny od naszego, ale musimy do tego wrócić, żeby zrozumieć, istotę. Pisze, miłość braterska niechaj trwa, a potem wymienia gościnność. W wersecie czwartym mówi o małżeństwie, czyli o takich rzeczach bardzo popularnych w dzisiejszych kręgach. tak? Dzisiaj dużo się mówi o gościnności, są seminaria na temat gościnności, na temat małżeństwa, są książki, publikacje na ten temat. Wszyscy uważają to za normalne życie chrześcijańskie. Ale w, tych kla... ale w samym środku pomiędzy tymi dwoma rzeczami, nawet nie po nich, nie przed nimi, ale w środku, między gościnnością i małżeństwem, on mówi, Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Gościnność, prześladowania, małżeństwo. Tak, naturalną częścią życia były prześladowania w tamtym czasie. Gdy on to pisał, po prostu, wiecie jak czasami się pisze tak jednym tchem coś, tak? Jednym pociągnięciem pióra. I, i tak on pisał ten list. Dorosł... mówi, tak, teraz napiszę wam o obo... miłości braterskiej, co jest ważne? Gościnność. Pamiętajcie o prześladowanych. Aha, i małżeństwo jeszcze, tak. W tych trzech sferach niech się to przejawia. Gościnność i wspólnota, społeczność, tak? Wspierajcie się nawzajem. Prześladowania. Pamiętajcie o tych, którzy są w więzieniach, bo jest ich wielu i jutro ty możesz być w więzieniu. I dbajcie o małżeństwo, o czystość, o świętość małżeństwa. I, i, I dlatego właśnie jesteśmy głosem prześladowanego Kościoła, aby uświadomić nam wszystkim, aby jak największej liczbie ludzi uświadomić to. Że naszym obowiązkiem przed Panem jest pamiętać o cierpiących. Gdziekolwiek oni nie byli. Utożsamić się z nimi, bo to przykazanie, a to jest przykazanie, to nie jest alternatywa, to jest jedno z przykazań, kiedy dał nam Jezus, to jest tryb rozkazujący. Pamiętajcie o więźniach. Jakbyście współwięźniami byli. Chodzi o utożsamienie się. Pamiętaj o nich tak, jakbyś to ty był w więzieniu. Spróbuj sobie to wyobrazić. Że przychodzisz do kościoła w niedzielę i czekasz na przyjście pastora. Kiedyś tak na Wurbranta czekali. W niedzielny poranek w 1948 roku. Szedł do zboru na nabożeństwo. Nie dotarł. Przyszła potem jego żona z dzieckiem, z synem, dziewięcioletnim i czekali. Potem zaczęły się gorączkowe poszukiwania. przepad bez wieści. Przez kilka lat nie wiadomo było w ogóle, co się z nim dzieje. Dopiero po kilku latach jeden z chrześcijan, który był lekarzem i specjalnie, żeby znaleźć Wurbranta, wstąpił do służby bezpieczeństwa. Został lekarzem służby bezpieczeństwa i dzięki temu miał dostęp do Więzień I on znalazł Wurbranta w jednym z więzień. Wurbrand y, potem napisał o tym, że gdyby nie ten lekarz, nigdy by nie przeżył. To dzięki niemu w końcu udało się go wyratować. Bo gdy nastąpiła odwróż po śmierci Stalina, 56 rok, chrześcijanie na świecie wiedzieli, że Wurbrand żyje i wiedzieli, gdzie się o niego upomnieć. I on wyszedł z więzienia. Potem jeszcze raz go wsadzili do więzienia. Ale wracając do tego obrazu, wyobraźcie to sobie. Przychodzicie na nabożeństwo i nie ma pastora. Nie dlatego, że zaspał. Po prostu nie ma. Zwinęli go z ulicy. Za chwilę przychodzi jego żona z dziećmi i wzmaga się w niej niepokój. Widać takie zaniepokojenie coraz większe. Gdzie jest mój mąż? Co się z nim stało? I przepada bez wieści. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. Jakby to twój mąż teraz był w więzieniu. Tak jak Dmitry Szestakow, pastor z Uzbekistanu, z kościoła pełnej Ewangelii, na podstawie fałszywych zarzutów skazany na cztery lata obozu pracy i odsiedział pełne cztery lata. Wyszedł teraz w styczniu. Jego mała córeczka, pięcioletnia, siadała w jego samochodzie i modliła się, żeby tata wyszedł z więzienia. A siadała tam dlatego, bo mówiła, że jak jest w samochodzie, to czuje zapach taty. I żona i trzy córki czekały na niego całe cztery lata. Z lękiem o jego stan zdrowia, bo cierpiał na nadciśnienie i inne dolegliwości. Wyszedł z więzienia, jest teraz z nimi, ale spróbujmy się utożsamić z Z tymi dziećmi, z żonami. Czasami obydwoje rodzice są aresztowani. W pewnym momencie żona Wurbranta też była w więzieniu w obozie pracy i ich syn się tak po prostu tułał. I dlatego te słowa są tak ogromnie ważne. Ja zauważam w dzisiejszym chrześcijaństwie, że mamy problem z tym, z czym mamy się utożsamić. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Szukamy czegoś, co nas zidentyfikuje. Co nas będzie wyróżniać. Tak, utożsamiam się z tym. To jest moje chrześcijaństwo. Ale wiecie, z czym się utożsamiali chrześcijanie Nowego Testamentu? Utożsamiali się z krzyżem Chrystusa i utożsamiali się z tymi, którzy byli w więzieniu z powodu wiary. Takie przekazanie dostali. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. I to jest naszą chlubą. Ja uważam to za zaszczyt, za przywilej, że Bóg powołał mnie do tej służby i że mogę w jakimś stopniu utożsamiać się z nimi. Z tymi ludźmi. I oni bardzo wiele nas uczą. Kościół prześladowany może nas bardzo wiele nauczyć. Ja czerpię z niego garściami. Bo w dzisiejszym świecie też zastanawiamy się od kogo się uczyć. Na które przebudzenie patrzeć. Jaką drogą pójść. Mogę wam powiedzieć jedno, jestem głęboko przekonany, że najlepszym nauczycielem dla współczesnego chrześcijaństwa, dla współczesnego chrześcijanina jest Kościół prześladowany. Ten Kościół najlepiej ukształtuje naszą wewnętrzną pobożność. On pozwoli nam spojrzeć na to, co naprawdę jest ważne w chrześcijaństwie, na to, co jest tym autentycznym, prawdziwym fundamentem. I znowu możemy wrócić do Nowego Testamentu, bo on został napisany przez prześladowanych chrześcijan, do prześladowanych chrześcijan. I tam w Nowym Testamencie znaleźć siłę tego kościoła. I otwórzmy list do Rzymian, rozdział ósmy. Dzisiaj śpiewaliśmy wspólnie tę piękną pieśń, ale ta piękna pieśń została napisana przez apostoła Pawła, prześladowanego apostoła do prześladowanych chrześcijan w Rzymie. Wiemy jakie. Niedługo po napisaniu tego listu prześladowania spadły na chrześcijan w Rzymie. Tam, tam w Rzymie apostoł, sam apostoł Paweł poniósł śmierć męczeńską. I od wersetu 35 będziemy czytać rozdział 8, list do Rzymian. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Widzicie, jaki on miał połog odniesienia? Prześladowania! To wszystko, o czym on tu pisze, to są prześladowania. To są trudności, jakie mamy z powodu tego, że jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa. I on pisze tutaj o sile, jaką ten Kościół miał i jaką dzisiaj ma Kościół. I tą siłą jest miłość Jezusa Chrystusa, autentyczna, bezwarunkowa, bezinteresowna, odwieczna, święta i czysta miłość Jezusa Chrystusa. To jest siła tego Kościoła. Paweł zadaje te retoryczne pytania i mówi, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? I wymienia siedem rzeczy, które spotykają prześladowanych. Bardzo trudne rzeczy. I dzisiaj wielu naszych braci znosi wielkie utrapienia, wielkie uciski. Żony pastorów, ewangelistów w Wietnamie, którzy dostali wieloletnie wyroki, tylko dzięki... udają się do swoich mężów busikiem. I Tylko dlatego, że nasze misje pomagają w tym. Głównie australijska. Udają się busikiem 1600 kilometrów w jedną stronę. Bo prześladowcy specjalnie osadzają chrześcijan w więzieniach po drugiej stronie kraju. Zajmuje im co dwa dni w jedną stronę, żeby spotkać się ze swoimi mężami przez pół godziny. I trzeba uważać, jak często takie podróże się odbywa. Bo władze wiedzą, że to są biedne kobiety. I nasze misje mogłyby im opłacić częściej takie podróże, ale nie można tego zrobić, bo władze zaczęły podejrzewać, skąd one mają na to pieniądze. Utrapienie, ucisk, prześladowanie głód wielu naszych braci i sióstr straciło dosłownie wszystko. Przyszli prześladowcy w Indiach, w północnej Nigerii, spalili, zniszczyli. Musieli uciekać do obozów dla uchodźców. W Indiach chować się po dżunglach. Nagość stracili wszystko, żeby uratować życie. Wybiegli z tym, co mają. Wschodnia Indonezja, tysiące, tysiące chrześcijan. Niebezpieczeństwo, miecz, jakżeż niespokojnie jest wciąż na granicy między Sudanem Północnym a Południowym. Tam przez 20 lat toczyła się wojna, w wyniku której zginęło 2 miliony ludzi. Muzułmanie z Północy, Arabowie z Północy napierali na głównie chrześcijańskie południe, po to by wyprzeć tamtą ludność chrześcijańską, no, dokonać eksterminacji, przejąć te tereny i potem islamizować dalej Afrykę, aż po RPA. Bo taki jest plan islamistów. I w tym wszystkim, w tym wszystkim Paweł wskazuje na miłość Jezusa Chrystusa. I w wersecie 36, jak napisano, z powodu Ciebie codzień nas zabijają i słuchajcie tego, uważają nas za owce ofiarne. Jak często nas zabijają co dzień, jak często wilki napadają na nas, jak często wilki rzucają się na nas co dzień. To jest punkt odniesienia chrześcijan w Nowym Testamencie. I dzisiaj codziennie dziesiątki, jeśli nie setki chrześcijan traci życie z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Co dzień. To się nie zmieniło. Uważają nas za owce ofiarne. Widzicie znowu obraz owcy. Paweł miał ten punkt odniesienia. W takim świecie żyli. W takim świecie się obracali. W takim świecie żyje wielu naszych braci i sióstr. W takim świecie my możemy zacząć żyć. A jeśli nie my, to nasze dzieci i wnuki prawie na pewno, jeśli nic się w Europie nie zmieni. Z jednej strony fundamentalizm islamski, z drugiej strony Ruch homoseksualistów i chrześcijanie są pomiędzy tymi dwoma siłami, które coraz bardziej już napierają. Ale póki mamy dzień, wykorzystajmy go. Werset 37 to jest ten wielki okrzek zwycięstwa apostoła Pawła, który mówi właśnie o tej tajemnicy, o tajemnicy mocy Kościoła prześladowanego, o tej istocie, o tym, z czym naprawdę mamy się utożsamić w naszym chrześcijańskim życiu, znaczy czym mamy się skupić. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. I zapewne wiecie, że to słowo zwycięstwo to nie jest zwykłe słowo zwycięstwo, to nawet nie jest Super zwycięstwo Ale hiper zwycięstwo Może nie wyglądam na tyle lat Ale pamiętam doskonale czasy komunizmu I pamiętam jak Wprowadzono super samy I to były Takie wyjątkowe sklepy Jak się szło do super samu To, to było wydarzenie dla rodziny jeszcze, Jeśli jeszcze tam coś było To już w ogóle Ale super sam to był super sklep Komuna upadła I super to było za mało Superfamy już były. I jak zaczęły wchodzić te duże sieci handlowe, to otworzono hipermarkety. Pamiętasz, jeśli pamiętasz czasy, czasy komunizmu, to pamiętasz swój warzywniak, swój gdzieś tam sklep spożywczy z rogu ulicy, do którego wchodziłeś po schodkach albo schodziłeś po schodkach, malutki. Jak się obróciłeś za szybko, to coś na pewno strąciłeś. A teraz widzisz hipermarkety Taka jest właśnie różnica między zwykłym zwycięstwem, a tym zwycięstwem jako chrześcijanie, które jako chrześcijanie możemy odnieść dzięki miłości Jezusa Chrystusa, jeśli naprawdę ją zrozumiemy, jeśli się na nią otworzymy i pozwolimy, by nas wypełniła. Nie ma takiej siły we wszechświecie, która może nas powstrzymać, która może odebrać nam to zwycięstwo w naszym małżeństwie, w naszej rodzinie, w naszych przyjaźniach, w naszym zboże, w naszym kościele, w naszym kraju, w Europie i na tym świecie. Bo Paweł mówi wyraźnie, w tym wszystkim, a w czym? Nawet nie wspomina o tym, że ma jakieś niezapłacone rachunki, to jest drobiazg. Mówi, ucisk, utrapienie, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. Codziennie nas zabijają, codziennie uważają nas za owce ofiarne, codziennie wilki rzucają się na nas, ale w tym wszystkim. Tym wszystkim zwyciężamy nie dzięki naszej sile, nie dzięki jakiejś naszej formie pobożności, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi, który nas ukochał, który napełnił nas swoim duchem, który nas prowadzi, który jest blisko nas, dzięki temu, że doświadczamy Jego miłości. Jego miłość jest naszą siłą, naszą pociechą, naszą nadzieją i naszą mocą. I potem wypowiada kolejne niezwykłe słowa, albowiem jestem tego pewien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 Tego nauczył się w czasie prześladowań. Tego nauczył się, gdy sam był prześladowcą. Zaczął się tego uczyć, gdy patrzył na śmierć Szczepana. I Szczepan odnił się o przebaczenie dla niego. Myślę, że to było pierwsze ziarno, jakie zapadło w sercu Pawła. Potem uczył się tego, gdy Jezus spotkał go na drodze do Damaszku i okazał mu swoją moc. Ale zarazem miłość, bo tylko na kilka dni go oślepił. A za to, co Paweł robił, zasługiwał na ostateczne potępienie. Potem tę miłość okazał mu poprzez Ananiasza, który przyszedł do niego, modlił się o jego uzdrowienie. Paweł odzyskał wzrok, nie tylko fizyczny, ale duchowy. Potem pokazał mu to przez Barnabę i innych apostołów. I zaczął doświadczać tej miłości. I dlatego w liście do Efezjan, w rozdziale trzecim, gdy kończy ten długi, teologiczny wywód o, o, o dziele zbawienia w Jezusie Chrystusie, mówi, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. I o co tam modli się? Aby ci chrześcijanie poznali właśnie miłość Chrystusową. Do tego wszystko sprowadza. Aby zostali nią wypełnieni. I to jest właśnie tajemnica Zwycięstwa Kościoła prześladowanego. Zwycięstwa każdego z nas. Kończąc już, chciałem jeszcze otworzyć Ewangelię Mateusza, rozdział 28. W tym rozdziale Jezus wysyła swoich uczniów już na tą ostateczną misję, nie tylko do Izraela, ale na cały świat. I od wersetu 18 będziemy czytać.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 Wilki nie są w stanie pożreć tych owiec i te owce zwycięsko maszerują pomiędzy tymi wilkami i coraz więcej tych wilków nawraca się i stają się owcami. To, to, ta tajemnica jest zawarta właśnie w tych słowach. A oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Drodzy przyjaciele, nasz pasterz idzie z nami. Nasz pasterz idzie z nami. To nie jest tak, że Jezus posyła... Nad między wilki i mówi, do zobaczenia w niebie. On idzie naprzód. Tak jak jest powiedziane w Księdze Objawienia w rozdziale 14, wersecie 4, o 144 tysiącach świadków Jezusa Chrystusa. Że oni podążają za barankiem wszędzie tam, dokąd On idzie. Jezus idzie z nami i to jest nasza siła, to jest nasz, to jest nasz znak rozpoznawczy, to jest nasz, to jest nasz sztandar. Jezus idzie z nami, Jezus nas prowadzi. I to jest siła prześladowanego Kościoła. Ci ludzie uczą nas, że Jezus jest wszystkim. Jezus jest Alfą i Omegą, On jest nadzieją, On jest mocą, On jest wszystkim. Właśnie Jezus. Właśnie On, osobista z Nim relacja. I to jest chyba ta największa lekcja, jakiej mogą nas nauczyć. Że chrześcijaństwo w swojej istocie to jest osobista relacja z Jezusem Chrystusem w Jego miłości. I ktoś, kto ma tę relację, jest po prostu niezwyciężony. Nawet śmierć jest dla niego zyskiem. I chciałbym, żebyśmy zakończyli moją usługę wspólnym odczytaniem Psalmu 23. Bo Psalm 23, który znamy dobrze, on mówi właśnie o tym, że pasterz idzie ze swoimi owcami. I niezależnie od tego, jakie wilki nam zagrażają, pasterz jest pośród nas. Także otwórzmy Psalm 23. I przeczytajmy go Wszyscy razem Na głos Pan jest Pasterzem moim Niczego mi nie braknie Na niwach zielonych pasie mnie Nad wody spokojne Prowadzi mnie Duszę moją pokrzepia Wiedzie mnie ścieżkami Sprawiedliwości Ze względu na imię swoje Choćbym nawet Szedł ciemną doliną Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Powiecie amen, drodzy bracia i siostry. Takiego pasterza mamy. On jest z nami. Niech ta, prawda, niech ta prawda pozostanie z nami. We wszystkich naszych próbach i doświadczeniach i prześladowaniach. Niech Pan Was błogosławi. Powstańmy jeszcze proszę do modlitwy i chciejmy zareagować na to słowo. Kiedy słuchamy kazania, Bóg mówi do nas. I kiedy Bóg coś do nas mówi, dobrze było, żebyśmy coś na to odpowiedzieli. Żebyśmy nie puścili tego mimo uszu, żebyśmy nie pozwolili temu wywietrzeć, ale powinniśmy na to w jakiś sposób zareagować. Oczywiście nasza modlitwa nie powinna być jedyną reakcją. Ale myślę, że kiedy, nawet czytając Słowo Boże, modlimy się w odpowiedzi na to, co Bóg do nas mówi, to Słowo ma możliwość od razu jakoś tam lepiej się zakorzenić. W jakiś sposób rozważamy to Słowo w tej modlitwie. I, i na gorąco niejako mówimy Bogu, co, co zamierzamy z tym zrobić, co, co, o co prosimy Go, żeby pomógł nam zrobić. I ufamy, że, że to Słowo rzeczywiście wyda owoc w naszym życiu. Zachęcam, bracia i siostry, abyśmy spędzili ten czas jeszcze i zachęcam Was do modlitwy, abyście też głośno poprowadzili nas wszystkich frakcji na to Słowo. Panie, ja dziękuję Tobie, że dzisiaj w taki sposób nas przemawiasz, i pokazujesz nam. Z jednej strony, właśnie, tą realną perspektywę chrześcijaństwa, tego, że podążanie za tobą, to naśladowanie ciebie nie tylko w tych rzeczach, które jako ludziom nam bardzo dopasują, objawów Twojej mocy, nadziei, zmartwychwstania i chwały, mądrości dobroci, miłości. Ale widzimy, że to wszystko jest też razem przeplatane cierpieniem, odrzuceniem, niezrozumieniem, ofiarami, cierpieniami, różnego rodzaju zmaganiami. I chociaż żyjąc tutaj dzisiaj, w tym kraju, nie doświadczamy tego w takiej mierze jak nasi bracia, siostry w Indiach, w Afryce Północnej, na różnych wyspach, w krajach komunistycznych, muzułmańskich. Panie, i naszym powołaniem jest brać codziennie na siebie nasz krzyż i naśladować Ciebie. Nie wstydzić się Ciebie ale codziennie stawiać kroki wiary i świadczyć w tym świecie o tym, że jest zły, że potrzebuje zbawienia, potrzebuje zmiany. Jeśli to będziemy czynić, to z pewnością i my doświadczymy różnego rodzaju prześladowań. Jeśli tylko będziemy wierni na śladowaniu Ciebie, to tak jak obiecałeś, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, będą znosić prześladowania. I daj Panie, abyśmy się tego nie bali. Daj byśmy, słysząc o naszych braciach, siostrach, więżonych przez całe lata, zbitych do krwi, wyrzuconych z domów, odrzuconych przez najbliższych, pozbawionych pracy, cierpiących głód, mordowanych, Daj, Panie, aby to nie stało się jakimś przyczyną jakiegoś lęku, jakiejś obawy w naszych sercach, żeby tego uniknąć, żeby w jakiś sposób przeżyć nasze życie tak, aby nas tylko to nie spotkało. Daj, Panie, abyśmy raczej, patrząc na ich wiarę, patrząc na ich doświadczenie Ciebie i doświadczenie Twojej mocy, abyśmy i my byli gotowi uczestniczyć w tej hańbie aby też uczestniczyć Panie w objawieniu właśnie Twojej mocy w naszym życiu aby ta realność Twojej bliskości Twojego cudownego działania mogła też i w naszym życiu się objawiać kiedy my będziemy gotowi razem z Tobą cierpieć i razem z Tobą Panie znosić właśnie to, to pohańbienie nie będziemy wstydzić się Ciebie w tym cudzołożnym świecie. Nie będziemy cofać się, kiedy przyznanie się do Ciebie wiąże się z jakimś wyśmianiem czy innymi konsekwencjami. Proszę, drogi Panie, pomóż nam rozumieć, że to jest droga, którą, do której nas, na którą nas powołałeś. Droga utożsamienia się z Tobą. Najpierw w Twoim cierpieniu, najpierw w Twoim poniżeniu, najpierw w Twojej hańbie, w tym wszystkim, co Ty musiałeś znieść, nie mając gdzie głowy skłonić, będąc niezrozumianym przez swoich najbliższych, nawet uczniów w końcu porzuconym przez nich i wydanym w ręce bezbożnych, aby zginąć tak haniebną śmiercią. Pomóż nam, Panie, z wiarą uchwycić się Ciebie, utożsamić się z Tobą, wiernie podążać za Tobą, wiedząc, że nas nie zostawiasz, nie opuszczasz, ale że nam współczujesz, bo wiesz, przez co możemy przechodzić jako ludzie. Znasz dokładnie to cierpienie z własnego doświadczenia i dlatego możesz być tym doskonałym arcykapłanem, współczującym z naszymi słabościami. Wspierającym nas w tych doświadczeniach, udzielającym nam łaski, aby przez nie wytrwać. Nie dającym więcej niż możemy ponieść. Pomóż nam, Panie. Pomóż nam wiernie za Tobą iść i pamiętać o tych, którzy są w daleko większym ogniu doświadczeń modlić się za nimi, pisać listy, wspierać finansowo, utożsamiając się z nimi, współczując im i w praktyczny sposób wyrażając naszą miłość do nich. Pomóż nam, Panie, prosimy. Amen.